Niezależna audycja internetowa, podnośnik, góral przy mikrofonie. Dzisiaj zapraszam wszystkich do wysłuchania krótkiego odcinka o historii emigracyjnej, historia Artura. Nasz gość przyjechał tutaj do USA w listopadzie 2000 roku i jak kiedyś śpiewały Róże Europy, jesień to pora emigrantów. Jak wiemy, lato należy do muminków, a wiosna do słuchaczy Podnośnika. Zapraszam do wysłuchania kolejnej historii yy, Podnośnik. Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Artur, a przyjechałem do Stanów w 2000 roku pod koniec listopada. No i tak zaczęła się moja przygoda z Ameryką. A przyjechałem do Stanów bez żadnego powodu, z czystej ciekawości, żeby coś zmienić w swoim życiu, ale, ale nie było to spowodowane niczym tak naprawdę yy, konkretnym. A wizę, wizę dostałem rok, rok zanim przyjechałem do Stanów, rok wcześniej, a także po otrzymaniu wizy w ogóle nie myślałem, że tutaj będę kiedykolwiek, po czym coś mi się odmieniło po roku czasu i zjawiłem się. Także tak jak wspomniałem wcześniej, przyleciałem w listopadzie, Zacząłem pracę tak jak każdy z nas. Na początku na, na Greenpointcie w polskim sklepie. Kroiłem wędlinę przez trzy dni. Przyjechałem do Nowego Jorku, oczywiście, a, a później się zaczęło Construction. Zaczęło się Construction, i. No i co, i potem rok po roku leciało jakoś powoli. A cztery dni, cztery dni po przyjeździe do Stanów złapałem kontakt z koleżanką z Polski. A spotkaliśmy się na pierwszej imprezie razem, i na tej imprezie poznałem też swoją przyszłą żonę. Także czwartego, czwartego dnia, w będąc w Ameryce, miałem już, miałem już można powiedzieć, żonę. <grych> no i tak, się, i tak się zaczęło. Tak się zaczęło. Pierwsze pół roku dość mocno imprezowaliśmy razem, potem zamieszkaliśmy razem, a rok później urodził się pierwszy syn, a praca nadal. Specjalnie nic się wiele nie zmieniało. Po, po czterech bodajże, czy po pięciu latach zdecydowałem, że już w Nowym Jorku nic chyba nie, nie może ciekawszego spotkać, więc zaproponowałem mojej żenie, że mo, a może przeniesiemy się na Florydę. I, I w przeciągu trzech miesięcy znaleźliśmy się na Florydzie. Nie znając ani jednej osoby, zaczęliśmy wszystko od nowa. A jeszcze wcześniej, będąc w Nowym Jorku a ze znajomymi, wybraliśmy się do Miami na taki okres świąteczno-noworoczny i to chyba spowodowało, że pięć lat później miałem w głowie dalej Florydę i zdecydowałem się, żeby, żeby na Florydę wrócić, ale już wrócić na stałe. A Początki no, były, były trochę ciężkie, bo trzeba było zaczynać wszystko od nowa, nie mając znajomych, a kupiliśmy, kupiliśmy dom na Florydzie. Po dwóch miesiącach zaczęliśmy szukać pracy. A To był okres, kiedy na Florydę bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, było bardzo dużo wtedy pracy, sprzedawały się domy, wszystko się kręciło. A... I różnica, różnica pomiędzy Florydą a Nowym Jorkiem jest nie do przeskoczenia tak naprawdę. To są dwa różne miejsca na ziemi i spodobało się nam na tyle, że po prostu postanowiliśmy tam zostać. Przyjechaliśmy na Florydę, zaczynaliśmy wszystko od nowa, a z Nowego Jorku byłem takim samoukiem samo elektrykiem, bo przez 5 lat w Nowym Jorku robiłem tylko i wyłącznie elektrykę, co przydało mi się później, przydało mi się na Florydzie. Zatrudniłem się w wielkiej firmie elektrycznej, samych elektryków zatrudniali nas 120, także, także była, była praca, budowały się nowe domy, a wszystko szło jak po taśmie. Do momentu, kiedy nie przed kryzys. Przed kryzys, a trochę się nam ze wszystkim ucięło, a próbowaliśmy się przekształcać. Ja zostałem yy, kierowcą dla Volkswagen Audi. Pracowałem dla, pracowałem dla tej firmy jakieś 6 miesięcy. Testowaliśmy nowe samochody, nowe, które jeszcze nie wyszły do produkcji aczkolwiek trzeba było wykazać jak najwięcej ułomności w tych samochodach, żeby zdążyli naprawić zanim wyjdą do sprzedaży. A testowaliśmy, testowaliśmy te nowe samochody, tak jak mówię, pracowałem tam jakieś pół roku. Pracy było bardzo dużo, ale dzięki tej pracy a po pierwsze spełniłem swoje marzenia. Z dzieciństwa mogłem sobie, byłem, mogłem sobie pojeździć nowymi autami, a po drugie zwiedziłem Amerykę. Jeździliśmy do Kalifornii, jeździliśmy do Colorado, jeździliśmy do, do Illinois, z Chicago odbieraliśmy też samochody. Odbieraliśmy samochody z Colorado, z Denver po testach zimowych, testowaliśmy samochody w letnich warunkach na Florydzie. Także no było super, było super, kasa może nie była odpowiednia, ale, ale praca, była, praca była bardzo przyjemna. Jeśli, jeśli mógłbym komuś doradzić, będąc dla ludzi, którzy są w Ameryce, odradzałbym osobiście na przykład kupowanie Volkswagena Jety. Jest to wyrób meksykański, zupełnie nieudany. Silniki 2,5-litrowe, benzynowe są fatalne, są nieekonomiczne. Jeśli, jeśli miałbym mm, komukolwiek powiedzieć na przykład, który samochód z tych, y, które testowałem był dobry, no to polecałbym nową, nową A6, nową A8, S5. Y, to są Audi oczywiście testowaliśmy i Volkswageny, i Audi. Także robota była, robota była ściśle tajna, nie mogliśmy się nigdzie ujawniać z tą pracą, a nie mogłem opowiadać kolegom o niej. A przed zatrudnieniem podpisałem szereg dokumentów, które w razie gdyby coś wyszło od mojej osoby, typu, że ujawniłem jakieś wady fabryczne tych samochodów, byłbym w kłopotach wielkich. Także Teraz już mogę o tym opowiadać. Już jest po. Ok, a tak jak wiemy, tak jak wiemy, a bodajże, nie wiem, 3-4 lata temu w Ameryce zaczął się kryzys, także zaczęło się wszystko powoli komplikować. I czas był na zmiany. Zdecydowałem, że zostanę kierowcą troka. Zrobiłem prawo, jazdy, zrobiłem prawo jazdy na Florydzie. W międzyczasie poznałem kolegę, który już pracował dla firmy z Chicago i wciągnął mnie w tam w to. No i od tej pory zacząłem przygodę z trokerką. Zacząłem przygodę z trokerką a półtorej roku temu. Do dziś dnia, do dziś dnia to robię. A Bardziej to jest coś, co, mi, co lubię. Bardziej to jest coś, co na daną chwilę muszę robić. Mam nadzieję, że tak szybko, jak to będzie możliwe, wysiądę z tego troka i zacznę normalne, cywilizowane życie. Bo, bo tak jak mówię, że to nie jest to, nie jest to co, co lubię i żeby, żeby jeździć trokiem, żeby w tym siedzieć latami, tak jak niektórzy to robią, to albo to trzeba polubić, albo trzeba się do tego dostosować, albo trzeba być samotnikiem. A ja nie jestem, więc, więc to nie jest, nie jest coś, co ja chcę robić dalej. A tak jak mówiłem, zacząłem tę pracę półtora roku temu, przyjąłem się do tej firmy w Chicago. a duża firma, duża firma, zaczęliśmy jeździć, w pierwszą trasę pojechałem z kolegą, chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, byłem zielony w tym temacie, także, także chciałem na początku poznać to. Zrobiliśmy jedno kółko do Teksasu, potem zrobiliśmy jeszcze jedno kółko do... Na, w kierunku na East i następnego tygodnia dostałem swojego troka, wsiadłem i no i się zaczęło. Zaczęło się, zrobiłem, potem było już kółko za kółkiem, zacząłem od Teksasu, a potem jeździłem na East, trochę na Florydę, a później zacząłem jeździć na Kalifornię. Yy, tak jak mówiłem, prawo jazdy zrobiłem na Florydzie, to oczywiście dla, było to dla mnie wszystko nowe. Pierwszy raz w życiu Prowadziłem coś takiego dużego, więc trzeba było się uczyć wszystkiego od początku. Pojąłem to w miarę, z kurs zdałem, no i zacząłem tą pracę. Zacząłem tą pracę, ale potem to, co, to, co daje szkoła, nie daje potem życia, Także trzeba było tak jakby się wszystkiego uczyć na nowo, poznawać to wszystko, jak to jest w trasie. Zacząłem, zacząłem tą jazdę, było oczywiście, wszystko było nowe, jazdy było bardzo dużo, a spało się po kilka, po kilka godzin na dobę. Czasami się spało, czasami się nie spało, czasami trzeba było zrobić jedno szybkie kółko gdzieś, wrócić, przepiąć na naczepę, pojechać w innym kierunku. Także ogólnie spania mało, osobiście nie polecam, jeśli ktoś się decyduje na to, no to ja bym się dwa razy, dwa razy bym się już teraz zastanowił. Ale na chwilę obecną, tak jak mówię, robię to co robię, wyjścia specjalnie wielki, ja innego nie mam, także... Także po prostu pieniądze trzeba robić, trzeba jakoś żyć i, i pracować. Czekamy po prostu na lepsze czasy. Także moim, moim celem jest wysiąść z tego troka jak najszybciej, wrócić z powrotem na Florydę i dalej swoje życie widzę widzę na Florydzie. Nie widzę się w innym miejscu, mimo tego, że zjechałem całe Stany, to nadal widzę się z powrotem na Florydzie. Floryda, czemu, czemu Floryda? Bo... Po pierwsze klimat, po pierwsze klimat, ciężkie jest lato, ciężkie jest lato, natomiast cała reszta roku jest, jest perfekt. Z Sto gorących słów, gdy na dworze mruło. Jest perfekt. Super jest zima, zawsze jest ciepło. Także tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie życia, życia w, inny, w innej części Stanów. Zacząłem tą jazdę na tych trokach, wszystko, wszystko dla mnie było nowe, duży samochód, biegów nie tak jak w normalnym samochodzie powiedzmy 4, 5 czy, czy 6 biegów, biegów jest 13, silnik jest potężny, gabaryty, gabaryty samochodu są, są też wielkie, także sama na naczepa ma 53 stopy, także jest, jest się czym bawić i jest czym jechać. A warunki, warunki, w których jeździłem były były każde. Było i, i ładnie, i gorzej, i góry i góry i normalne, normalne y, trasy proste. Także także no zjechałem, zjechałem na dzień dzisiejszy 42 stany ominąłem bodajże tylko 6, a na północnym, na północnym zachodzie. Skrzynia, skrzynia biegów jest manualna w takim samochodzie, w którym ja jeździłem, aczkolwiek miałem próbę, miałem próbę, próbę też na automacie, a, natomiast trok, którym jeżdżę jest, jest 13-biegowy, tak, także tak jak mówię, jest, a, jest co robić w międzyczasie. W środku jest oczywiście, w środku jest oczywiście sypialnia, także, także przeskakuje się z fotela, kierowcy od razu do łóżka, a z reguły zatrzymujemy się na y, track -stapach. O ile pozwala nam na to yy, kondycja, żeby na truck stop dojechać, bo często jest tak, że, że jedzie się do maksymalnego wyczerpania i czasem do track brakuje 10 mil i, i już ciężko na niego wjechać. Ceń cień, skąd pochodzisz Tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn ceń ceń życie Ceń swoje odbicie Ceń ceńską skąd pochodzisz Tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn Karty już w grze, Natalia życia A tu mocniejsze pieniądzach odbicia, Mocny wygrywa, słaby przegrywa Takie jest odbicie.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 Ceń, ceń, skąd pochodzisz, tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn Chwile w naszym życiu są cenne w przebiciu Nie dać po niej żeby nie zostać w parterze staj na dwie nogi, idź za światłem drogi Próbuj dać hojraka, ani złego karta. Ciemność w naszych głowach, w lucyferach szponach Oczy wypełnione nienawiścią, demonem Zło walczyło dobro, gdzie jest nasza godność Gdzie piękno doczesne, gdzie prawdziwe szczęście Ceń, to skąd pochodzisz, to uczyni cię mocne.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 Chodzisz Tak jak my, Kraków, Rzeszów, Brooklyn, ceń, ceń życie. Ceń swoje odbicie, ceń, ceń życie. Ceń, ceń skąd pochodzi. to <grym> dziękuję.